Cywilizacje mistyki 5 listopada 2023 okay, okay. Tak, tak, tak. Piach łuszczenia się węży w klepsydrze eksówie von Stefan Kosiewski nowy porządek świata po pandemii psychozy zniweczona rzeczywistość, o wychodzeniu ludzkości ze skóry. Studia Slavica et Hazarika. fascynacja obłędem. Laureat Literackiej Nagrody Nobla, Czesław Miłosz, Przedszymborską i Tokarczuk, we wstępie do drugiej części Kronik zatytułowanych dla Heraklita 1984-1985, wydanych w Krakowie 1988 roku przez wydawnictwo Znak, przyznał się do cechy szczególnie dlań charakterystycznej, odróżniającej osobowość jego od innych, przytaczamy, z niewiadomych powodów, od wczesnej młodości, czy nawet od dziecka, byłem szczególnie wrażliwy na opowieści o przemijaniu ludzi i rzeczy. Koniec przytoczenia 1987, strony 30. We wierszu Campo di Fiori, z datą i miejscem powstania, 1943, Warszawa, żywotność gawiedzi zderzył ze sprawnością zawodową kata zażegającego ogień. Pod stosem z Giordano Bruno. Ośmiorniczki w ofercie Octopus Arme, und Gegard 9,9,9 za 250 gramów jeszcze wczoraj były w trefnej promocji dyskontu, w tej samej cenie za kilo. Podskakujący na ulicach średniowiecznej nad Reni, w tańcu karnawałowi święci z restauracji Warszawy idą do komisji w Brukseli. Piach łuszczenia się węży w klepsydrze. Exuwie von Stefan Kosiewski. NWO po pandemii psychozy. Znieweczona rzeczywistość o wychodzeniu ludzkości ze skóry. Studia Slavica et pasarika. Fascynacja obłęda. Hello ale wygląda program Mam do nie nie nie? panim Oglądamy film i komentarz do filmu. zawieszony call dla mnie jeden z najbardziej szokujących filmów, jakie widziałem. Izraelscy żołnierze i cywile bezczeszczą zwłoki palestyńczyków. Wyzywają, oddają na nie mocz, dźgają nożami, wyłupują oczy i rozjeżdżają samochodami ciała. Takiej dziczy jeszcze nie widziałem w życiu koniec przytoczenia Seni się ima shlo ya alam be nie le zona magi אמת זה בישבינה תפר עלך זה בישבינה אמת. דרש אותו דרש זה זה שלו בתחת דרש אותו טוב מאוד בתחת דרש זה זה לא שלו בתחת הוא על תימה של אחד טוב מאוד גרש בתחת חצי Plemię żmijowe szatana nie mieści się w za dlań skórze starego świata. Po ostatnim sezonie w piekle nad rzeką, czasu niemiłosiernie upływającego mu, Zrzuca maski i peruki w tańcu śmierci. Wychodzi z siebie na oczach gminu. Odrzuca wszelkie skrupuły, a wiatr na karuzeli rozwiewa sukienki dziewcząt. I śmieje się ludzkość, czarne latawce, z domów, getta, Enklawy gazy wesoło mieszają się na Manhattanie z białym pyłem z trzeciego wieżowca. W niedzielę 5 listopada stalinowski kulturataché we Waszyngtonie i Paryżu zrzuca na skórek w jednym kawałku z każdą pojedynczą łuską od głowy do końca ogona. Linienie jest procesem naturalnym, ugada. Wylinka jak zrzucony smoking w terrarium, na nowym campo di fiori, poeta polski, liść lauru, zrywa przy katakumbach świętego Kaliksta. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Lichał, Szczęść Boże.